Witam serdecznie na kolejnym środkaście blogu konsolowiec.pl Dzisiaj mamy 16 czerwca i ze mną są dzisiaj Tomasz Doktorski Witam I Adrian Palma Cześć A waszym gospodarzem prowadzącym jestem ja, czyli Konrad I startujemy z niosami Xbox Live w Polsce, to już wiemy, a teraz znana jest także data premiery Listopad tego roku Może, mm, zapowiedziano, zapowiedziano także opcję migracji kont I co wy na to chłopaki? no ja jestem w niebo to na razie jest takie bardziej w formie plotki serwis poligamia taką informację za, z, zamieścił no i cóż, jeśli to by się okazała prawda że dostaniemy polskiego live'a długo wyczekiwanego już w listopadzie i na dodatek z możliwością migracji konta z innych krajów to naprawdę byłoby malinowo malinowo? malinowo by było Zapraszam. Takie nowe zdanie, czy znaczy słowo? No. O, nie, na pewno jest jeszcze. Cieszę się z czego jest, ale to też ukazuje fakt, że na pewno Microsoft pracował nad liveem polskim dłużej niż te kilka miesięcy, które upłynęły po starcie akcji We Want Live. No właśnie, co jest ciekawe, to. Microsoft... to Taka implementacja tego systemu. Komunikacyjnego musiała zająć, zająć dłużej niż, niż, niż ten czas od marca bodajże, kiedy akcja wystartowała. Więc znaczy. prawdopodobnie We Want Life nie sprawił, że Microsoft bezpośrednio, że Microsoft decydował się prowadzić usługę w Polsce, ale być może to przyspieszyło właśnie ten proces. No on to sam powiedział właśnie, że Kuba Miński powiedział, że, że niestety nie. A to, a to nie było przez tą akcję Not Live, więc nie wiem, zastanawiam się, skoro oni już tam adubali, wszystko wiedzieli, to, to po co była ta cała, ta cała akcja z tym, że wysyłają te pismo i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to byłoby bez sensu, mogli od razu powiedzieć, żeby, żeby, nie wiem, no dobra, nieważne. Będziemy mieć polskiego live'a, więc może... Ale też jest ciekawe to, że Microsoft nie prowadził tylko live'a y do regionu tego naszego, wschodnioeuropejskiego, czy tam centralno- europejskiego, tylko też do takich krajów jak Kolumbia, Chile, Brazylia czy RPA, czyli do zakątków świata rozrzuconych w różnych miejscach. No właśnie. No nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy jak ta, jak ta usługa wystartuje, co tam będzie do pobrania, Zobaczmy, jak, jakie będą nie, ceny i tak dalej. Jeszcze nie będzie na tyle funkcjonalna, co, co ta wersja angielska chociażby live'a. Znaczy ja pamiętam, jak startował PSN, to pamiętam, że przez pierwszy rok w polskim psn było naprawdę mało. Teraz to już się wyrównało i mniej więcej są, są jest taki sam, to, o, takie same dodatki, takie same gry, jak, jak, to, jak, choć, jak chociażby w Anglii, ale początki były naprawdę trudne i myślę, że podobnie będzie z Microsoftem. Znaczy pewnie nie będzie takich tam szczegółów dla polaków jak ESPN ostatnio zapowiedziony, ale pewnie te wszystkie główne funkcje będą i warto będzie przenieść to konto na Polskę, żeby, żeby legalnie korzystać z live'a. No właśnie. Okej, okay, Konrad, to co? Kolejny no Problem osobiście nie dotyczy, ale cieszę się waszym szczęściem. O, to my, też, to my, się, my się cieszymy, że ty się cieszysz naszym szczęściem. Mam nadzieję, że w Polsce live będzie działał co najmniej tak dobrze, jak w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. A teraz czekamy tylko na, na iTunesa, żeby w Apple te... wprowadziło. No i no właśnie, o zapomniałem, przepraszam. A to Nintendo na pierwsze miejsca potem może być item, no, że. No, zrobimy akcję We Want Nintendo. Nie, We want coś tam i <głos> wtedy za rok Nintendo się pojawi w Polsce. No. Tak, to teraz z obozu Microsoftu przeskakujemy do Sony. Heavy Rain otrzyma wsparcie move no ciekawie, ciekawie, to będzie wyglądać. Co wy na to co o tym myślicie? tego nie niesamowia nie być, ale ok. a, to się wydnie. <laughs> nie, no już nie? porozmawiajmy. Nie, no, się, się czy Heavy Rain. Nie, no już porozmawiajmy dobra, to nie, nie będziemy wy... solid, ale dobra, To już nie będziemy wycinać. No cóż, znaczy... ten no, gadżet Move myślę idealnie pasuje właśnie do Heavy Raina i co widać na filmikach, się świetnie to będzie, a sprawdzało się, że będzie się lepiej grało niż na normalnym padzie. Ja bym, to widział, ja bym to bardziej widział w Kainekcie. może pamiętacie te, te, powiedzmy, gry fitness na Kainekcie, one mają takie guziki, które przypominają te ikony pojawiające się w Heavy Rainie w czasie rozgrywki. Może na przykład. No ale już gra jest już Quantic, Studio Quantic jest w innym obozie, więc nie stworzy tego. A to nie mówiliście o tym na poprzednim podcaście? Znaczy na nie, tym, bo nie, są nie. konferencje? A no to ja jeszcze w takim razie dodam, że mów... Heavy Rainie będzie dostępny w tym roku, jeszcze podobno. Mhm. Czyli możemy się cieszyć. i cieszymy się. Będzie można okay. pachnąć, żeby wziąć kartę z mlekiem do buzi. Czy umyć zęby na, na ekranie, tak. Tym movem. No ok, Konrad, to może dalej. Kolejnym newsem jest powrót serii Metal Gear w wielkim stylu na konsolę Nintendo. Tym razem będzie to Snake Eater 3D na konsolce 3DS i jak można wywnioskować z pierwszych screenów wygląda całkiem dobrze co wy na to chłopaki? No, widzieliście może te screeny? widzieliśmy i poziom jest zbliżony do tego co widzieliśmy na PlayStation 2 z tą różnicą, że tutaj widać wyraźnie niewygładane krawędzie czyli te ząbki są strasznie Strasznie denerwujące, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało w 3D, czy te zamki nie będą przeszkadzać na, na, na, na tej konsolce. No, no ogólnie jest, jest, jest całkiem sympatycznie, bardzo się cieszę, że, że nie ten do, o takiego ekskluzywa będzie miało. E, nowa wersja w trzeciej części przez wielu uważana za najlepszą część serii. Myślę, że opchnie a także sprzeda dużo konsolek w AFiDS. A co Adrian myśli? A może się wypowiadać? Nie musisz, możemy kończyć. Ja, ja mogę tylko, tylko powiedzieć, że. To przytaknie. Metal Gear przy tak... to jest. No oczywiście się zgadzam z tą Tomek, ale dodam od siebie tylko to, że Metal Gear będzie świetnym przykładem, myślę na to, że na to jak dużej możliwości ma 3DS, bo faktycznie gra wygląda jak z PlayStation 2. I mimo że trójka ma już e, 6 lat, jeżeli dobrze liczę. To mimo wszystko, na konsoli, jak na konsolę przynośną, to wygląda świetnie. I chyba nawet na PSP jeszcze takie grafiki, poza nielicznymi wyjątkami, nie mieliśmy. A warto zwrócić uwagę, że to będzie, że gra pojawi się na starcie konsoli albo w pierwszych miesiącach istnienia konsolki. Więc tym bardziej tutaj nadzieję, że jeszcze sporo będzie mógł 3DS wyciągnąć. No, zapowiadany poziom grafiki Xboxa 360, to co prawda nie jest, ale jest całkiem, całkiem dobrze. Aha, mamy tu także kolej Jesz... Aha, czyli nie mówić. A <laughs> ludzie. Tak, jak prowadzę i jak prowadzę, to powinienem w sumie zarządzić. Ok. To kończymy, tak? Tak, bo trzy te, trzy newsy do. To już koniec naszego shortcastu. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.